Minęła 17. tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marza Nagoda. i Andrzej Kocjan. Polskie F-16 w akcji przechwyciły nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty bojowe. Były to samoloty Su-30. Prezydent powierzył generałowi Andrzejowi Kowalskiemu kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego do wyboru następcy Sławomira Cęckiewicza. Cieszy oko i dech zapiera. Mieszkańcy i turyści chwalą nowy mural w centrum Warszawy. Wow, jest niesamowity. Podczas dzisiejszej akcji polskich myśliwców nad Bałtykiem nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Do incydentu doszło po 13.30 w odległości około 130 km na północ od Łeby, powiedział polskiemu radiu podpułkownik Jacek Goryszewski. Nasza para dyżurna myśliwców F-16 przechwyciła, dokonała identyfikacji wizualnej oraz monitorowała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 Prezydent Karol Nawrocki powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego generałowi Andrzejowi Kowalskiemu. Wczoraj demisję złożył poprzedni szef biura Sławomir Cenckiewicz. Generał Kowalski do wyznaczenia nowego szefa pbpn u będzie pełnił swoją funkcję w randze jego zastępcy.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 Sąd okręgowy w Białymstoku uchylił uniewinnienie Włodzimierza Cimoszewicza w sprawie o potrącenie rowerzystki. Jednocześnie warunkowo umorzył postępowanie. Wyrok jest prawomocny. Do wypadku doszło w Hajnówce w maju 2019 roku.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 Tramwaj podwieszony pod sterowcem, wyjeżdżający ze ściany kamienicy. To nowy mural, który powstał w centrum Warszawy. Cieszy oko i tworzy wyjątkową iluzję optyczną. Trochę trudno znaleźć, jeżeli dokładnie nie wiesz, gdzie to jest. Przyjechałam z Gocławia, bardzo mnie to zainteresowało. Wyskoczyło mi na TikToku. Przychodziłem obok, więc stwierdziłem, że wejdę, sam zobaczę na żywo. Bardzo 3D jest wrażenie tego i zazwyczaj murale są bardzo płaskie, a ten wyskakuje jakby poza bryłę budynku. Wygląda imponująco. Wow, jest Samowit! pięknie to wygląda. Mural jest przy ulicy Chmielnej 21 na tyłach domu braci Jabkowskich. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane tylko na Pomorzu. Pogodnie. Temperatura obecnie od 8 stopni w Ustce i Jeleniej Górze, 13 w Suwałkach Lublinie i Rzeszowie do 18 stopni w Toruniu. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach, porywisty. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio. reklama. Wow, Pani Burnyka, a ile Pan wyciska? Panie Marianie, Media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo. Ha, I nie ma lipy. Hej, to był mój tekst. Przeceny XXL w ekspert. na przykład automatyczny ekspres de longi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2999 zł, teraz za jedyne 2699, z kodem taniej o 300 zł. Media Expert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 Już prawie, prawie 10 minut po godzinie 17. Ekspres Jedynki. I w drugiej godzinie naszej jedynkowej popołudniówki polecimy. Albo i nie polecimy. Wszystko zależy od tego. Czy lot się odbędzie? To jest obawa wielu osób, którzy, które planują jakieś wakacyjne podróże, no bo niestety ta wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że ceny paliwa poszły do góry. Także tego lotniczego i to dużo mocniej niż paliwa dla samochodów. Co więcej, są kłopoty w niektórych miejscach z dostawami tego paliwa. Koniec końców zawsze ono się znajduje. Samoloty startują, ale części lotniczych trochę swoje siatki połączeń. Odchudza. No i eksperci mówią tak, jeśli ta wojna na Bliskim Wschodzie szybko się skończy, to problemu żadnego nie będzie. Ale jeśli potrwa jeszcze miesiąc, a nie daj Boże dwa miesiące, to wtedy niestety nie możemy wykluczyć zagrożeń dostaw paliwowych w niektórych po prostu lotniskach europejskich. No więc jak to z tymi lotami w wakacje będzie? O tym za chwilę w Ekspresie 1. Where I get trans po godzinie 17. Polskie radio. Jedynka. A w ekspresie jedynki teraz o rynku lotniczym w Europie. No, po trochę niektórych zmroziła informacja, że niemiecki przewoźnik Lufthansa zawiesza do października 20 tysięcy lotów, w tym także loty do Polski. No, niektóre na szczęście loty do Polski. To wszystko jest skutek zlikwidowania spółki córki Lufthansa, Cityline, takiej spółki, która obsługiwała krótsze połączenia, ale eksperci mówią, bez kryzysu na rynku paliwowym nie byłoby pewnie takiej decyzji. A kryzys ten wywołany jest z kolei przez trwający na Bliskim Wschodzie konflikt, a już konkretnie o czym wielokrotnie mówiliśmy zablokowanie ciśniny Ormus, czyli takiego kluczowego szlaku do transportu ropy naftowej albo gotowego paliwa. No i niestety na podobne do Lufthansa ruchy decydują się też kolejni europejscy czy światowi przewoźnicy, na przykład Air Canada, która ogranicza liczbę lotów na trasie toronto nowy Jorki. Czy to wszystko będzie miało wpływ na Ruch na polskich lotniskach. A co za tym idzie? Bo takie pytania sobie wiele osób zadaje. Czy nasze tegoroczne wakacyjne wyjazdy są zagrożone? Na rynku lotniczym odpowiedzi na to szukała Anna Zakrzewska. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że przy obecnym tempie zużycia Europa może wyczerpać zapasy kerozyny, czyli paliwa odrzutowego, które napędza praktycznie wszystkie samoloty pasażerskie na świecie w ciągu zaledwie sześciu tygodni, mówi analityk XTB Mateusz Czyszkowski. I nie jest to scenariusz pesymistyczny, tylko scenariusz bazowy. Linie lotnicze oczywiście stosują zabezpieczenia paliwowe, tak zwany hedging, ale różnice między przewoźnikami są ogromne. Ryanair ma zabezpieczone 80% kosztów paliwa na przyszły rok, Lufthansa 77%, ale już Wizer tylko 55%. Przy podwojeniu cen kerozyny to oznacza, że niemal połowa ich kosztów paliwowych jest wystawiona na rynkowe ceny. Dla linii, która zarabia na ekstremalnie niskich marżach to sytuacja graniczna. Pod ogromnym znakiem zapytania stoi więc rentowność lotów krótkodystansowych, a nawet i transatlantyckich. Najbardziej zagrożone są krótkie i średnie trasy europejskie, np. do Paryża, Berlina czy Mediolanu, ale problemy z paliwem pojawiły się już na wielu włoskich lotniskach, niewykluczone, że kolejnymi krajami, które obejmą cięcia siatek połączeń, będzie Francja i Wielka Brytania. Alicja wójcik Gołębiowska z Ryanair podkreśla, że sytuacja w dużej mierze uzależniona jest od tego, jak długo potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie. Jeżeli konflikt w skończy się w miarę szybko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 nie obserwujemy żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Zdaniem Mateusza Czyszkowskiego scenariusz masowych odwołań w szczycie sezonu jest jednak jak najbardziej realny. Do tego dochodzi problem omijania zamkniętych przestrzeni powietrznych. Loty z Europy do Azji są dłuższe o 1 do 3 godzin, co oznacza więcej paliwa na każdy lot, mniej rotacji dziennie na samolot i problemy z czasem pracy załóg. Efektywna przepustowość sektora na tych trasach spada o kilkanaście procent, nawet jeśli paliwo jest dostępne. Co to oznacza dla pasażerów? Wyższe koszty biletów, dopłaty paliwowe wprowadzane z krótkim wyprzedzeniem i realne ryzyko, że lot, który dziś widzimy w ofercie, za kilka tygodni zostanie odwołany. Jak podkreśla Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl, wycieczki wykupione u tur operatorów nie są zagrożone. Dlatego, że gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu nie jest możliwe zrealizowanie usługi lotniczej, wówczas tu operator albo musi znaleźć połączenie zastępcze, albo musi zaproponować inną alternatywę, albo oddać klientowi pieniądze. Tak więc zarówno pieniądze klientów, jak i oni sami są zabezpieczeni i w tym kontekście nie ma powodów do tego, żeby zastanawiać się nad zasadnością zakupu wyjazdu zorganizowanego. W gorszej sytuacji są turyści indywidualni, którzy zamierzają wybrać w tym roku mniej popularne kierunki. Ryzyko odwołania lotów, które są wykonywane rzadziej i mają małe obłożenie jest bowiem o wiele większe. O no, czym mówiła Anna Zakrzewska, czyli sytuacja na rynku lotniczym zależna od sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli mówiąc krótko wszystko jest niepewne. A co jest pewne? Podatki są pewne. Podatki trzeba płacić. Wszak wszyscy korzystamy z tych um, świadczeń publicznych, które państwo nam oferuje. A jak podatki płacimy, to musimy się z nich rozliczyć. I o rozliczaniu się z podatków za chwilę w Ekspresie 1. Mam ochotę i zrobić z tobą w drodze. Zrobić byle co. Daleko stąd.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 Właściwie przedstawiciele każdego nurtu muzycznego na w tym tygodniu te życzenia składają. No cóż, 100 lat kończy się tylko raz w życiu. No ale wracamy do takiej bardziej przyziemnej codzienności. O podatkach teraz będzie, bo już tylko do końca kwietnia jest czas, aby się z fiskusem rozliczyć. Niestety, co roku wiele osób odkłada to na absolutnie ostatnią chwilę. No, niektórzy wolą też wtedy skorzystać z pomocy ekspertów. A o szczegółach Tomasz Maczulski. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin, powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Śmierć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 i trudny język. Polska w takim międzynarodowym rankingu konkurencyjności podatkowej zajmuje na 38 państw OECD 35. miejsce. No myślę, że marnym pocieszeniem dla nas jest to, że Włochy czy Francja są jeszcze dalej. Zdaniem wielu ekspertów Polacy z Fiskusem rozliczają się na ostatnią chwilę, bo po prostu nie rozumieją przepisów podatkowych. Strach każe nam więc odwlekać obowiązek na później. Doradca podatkowy i wiceprezes do spraw organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział okręgowy w Lublinie, Bożena Nowicka. System EPIT, ten elektroniczny, nie jest to system doskonały, dlatego trzeba zwracać uwagę, szczególnie jeżeli ktoś chce korzystać z ulg na dzieci. Nie zawsze system uwzględnia wszystkie dzieci, szczególnie dzieci te nowonarodzone, na przykład, które się pojawiły w trakcie roku. Nie uwzględnia dodatkowego zwrotu. Także tutaj uczulamy, żeby to sprawdzić. Z kolei dla przedsiębiorców sporym wyzwaniem, jak mówią eksperci, jest wprowadzony od niedawna system KSEF. Jest tutaj wiele problemów Mówi doradca podatkowy Anna Mełgieś. Dzisiaj ujawnia się bardzo dużo problemów takich technicznych, rozliczeniowych i tutaj są to problemy bardziej dla księgowych niż dla samych przedsiębiorców bo nie chodzi o samą kwestię techniczną wystawienia faktur, tylko później ocena tego, jak ta faktura wygląda po pobraniu, kwestia ich rozliczeń, problem dublowania faktur. Warto tutaj dodać również, że do końca tego roku oprócz pewnych wyłączeń z obowiązku stosowania KSEF, mamy również wyłączone karanie za naruszanie przepisów o KSEF, czyli za niewystawianie faktur w KSEF, za nieprawidłową ich treść. Fiskus zatem daje nam w tym roku nieco fory, ale jak mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. Stąd też warto zapoznać się z systemem KSEF już teraz. A po co w ogóle? Płacimy podatki? Wszak wszyscy korzystamy z tych świadczeń publicznych, które państwo nam oferuje. W stanie zagrożenia państwo chroni nas, państwo buduje drogi, państwo kształci młodzież nieodpłatnie. Skoro korzystamy z tego dobra wspólnego, no wewnętrznie powinniśmy te daniny publiczno-prawne regulować. Nie ma w Polsce zasady masochizmu podatkowego, że mamy się opodatkowywać maksymalnie. Stąd też warto korzystać z przysługujących nam ulg podatkowych, o których często, wbrew pozorom, nie wiemy. No właśnie, dlatego dobrze też sprawdzić na przykład to gotowe, o czym była przed chwilą mowa, Zeznanie podatkowe, jakie znajdziemy w swoim profilu na portalu podatnika. No właśnie, rozliczyć się można online, więc naprawdę to jest tylko chwila. Do 30 kwietnia trzeba to w tym roku zrobić, czyli do przyszłego czwartku. Proszę nie zapomnieć, bo potem... Mogą być konsekwencje. To jest ekspres jedynki. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleś, przemilcze treść. W rękach trzymasz mnie jak wód. I wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Kolejny dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ja słucham Cię jak guru! To Mrozo w Ekspresie Jedynki, a na zegarze 17.30. Skróty aktualności Andrzej Kocjan. Przechwycone nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej. Informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Byliśmy w miejscu w którym powinniśmy być. Nasze samoloty były gotowe do ewentualnej reakcji. Ten incydent był dziś po południu około 130 km na północ od Łeby. 57-letni kierowca zatrzymany po wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, jest już w prokuraturze. Został tam doprowadzony ponad pół godziny temu, ma zostać przesłuchany. Papież Leon XIV sprzeciwia się błogosławieństwu par jednopłciowych, które zapowiedział niemiecki kardynał Reinhard Marx. Część niemieckich duchownych chce większej otwartości na katolików w związkach homoseksualnych. Putin w Miami na szczycie G20 chętnie widziałby go prezydent Donald Trump. Co na to Kreml powiemy w aktualnościach za pół godziny.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 Pełne wydanie aktualności o 18. Oj, to ja się na pewno do tego centrum wybiorę, bo jestem wielkim fanem fantastyki science fiction. A w ekspresie jedynki już za chwilę będzie o tym, komu nigdy przenigdy nie wolno dawać mleka. I would give it No i boy George, to już tak trochę wakacyjnie się zrobiło. Program pierwszy Polskiego Radia my w ekspresie jedynki jeszcze o wiośnie, bardzo suchej wiośnie w tym roku, przynajmniej tu gdzie jesteśmy, czyli na Mazowszu, a jak sucho to wiadomo, kłopot dla roślin, ale także i dla zwierząt, na przykład dla jeży, które budzą się po hibernacji są bardzo odwodnione, No jeśli jest susza to zagrożenie dla nich jest śmiertelne, z nami Oktawian Szwed z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jeżurkowo, dzień dobry. Dobry. Ośrodek jest tak mniej więcej 10 kilometrów na północ od Warszawy. Państwo m.in. jeżą właśnie pomagacie. Jeżom, dla których ta wiosenna susza jest po prostu zabójcza. Tak, to prawda. Bo odkąd istnieje ośrodek, to znaczy od 15 lat nie spotkaliśmy się z taką wiosną, która jest prawdziwą katastrofą dla jeży. Zresztą dla innych niewielkich staków również, ale głównie dla jeży, które budzą się od marca. A w marcu i kwietniu właściwie no, u nas był chyba jeden, jeden deszcz i to trwał godzinę. Myślę, że może na no zachodniej części kraju jest trochę lepiej, ale tutaj mamy naprawdę koszmar pogodowy. No odwodnione zwierzęta, no jeśli nie zdobędą szybko tej wody, jeśli się nie nawodnią, giną. to mogą zginąć po prostu. tak? A, więc... Po prostu giną. I co można zrobić? Można jakoś tym jeżom czy innym małym ssakom pomóc? No myślę, że ten, kto ma taką możliwość, powinien wystawiać wodę w niewielkich, ciężkich miseczkach. Takich, których zwierzęta nie są w stanie wywrócić. I korzystają nie tylko jeże, zresztą my na terenie ośrodka wystawiamy wodę na zewnątrz, nie tylko w wolierach i zagrodach dla tych zwierząt, które u nas są w tej chwili, ale też dla takich, które przychodzą z zewnątrz i zaobserwowałem wiewiórki i ptaki w ciągu dnia. W nocy lisy i jeże przychodzą w całej okolicy, żeby się napoić. Także myślę, że stawiajmy wodę, bo jeśli chcemy uratować, a to są gatunki chronione przecież, jeśli jest gatunkiem chronionym, jeśli chcemy im pomóc, no to woda jest podstawą. No taka miseczka w zeszłym roku stała w moim ogródku, stanie też bez wątpienia w tym roku, bo jeże się pojawiają także w miastach często, nawet w samych tak. centrach miast. Tak, tak. W miastach właściwie bardzo dużo jeży mieszka w miastach. Nawet w centrum Warszawy mieszkają jeże. Natomiast rzeczywiście ludzie znajdują te zwierzęta. Często do nas trafiają właśnie bardzo odwodnione jeże, bo jeśli jest Idzie sobie po chodniku, a właściwie nie idzie, tylko ciągnie za sobą tylne łapki. To nie znaczy, że on jakiemuś wypadkowi, tylko jest po prostu bardzo odwodniony. Podobnie jak się zatacza idąc po ulicy, no dosłownie po jezdni, albo kiedy leży w słońcu na trawniku. To wszystko przy tej pogodzie to są odwodnione zwierzęta i właściwie od tego, jak szybko zareagujemy, tak duże szanse ma to zwierzę na przeżycie, bo takie zwierzęta już nie, już nie pomaga picie wody, nie, poda, nie pomaga podanie wody w miseczce z reguły, tylko takie zwierzęta. Tam muszą dostać całą serię kroplówek. a to można zrobić tylko we środku rehabilitacji zwierząt. A jeśli chcemy tę wodę wystawić, ta woda musi być świeża i czysta. No tak, zmieniajmy ją raz na dobę przynajmniej. Trzeba zmieniać cały czas tą wodę, no wiadomo, że to może być problem, jeśli ona nie będzie zmieniana regularnie. No i oczywiście to musi być woda. Nie wolno nalewać na przykład mleczka dla jeża, bo to może być nie, zabójcze. Nie, w żadnym wypadku. Wszystkim dzikim zwierzętom podajemy wyłącznie wodę. Mleko krowie jest zabójcze dla jeży i dla wielu innych gatunków jest bardzo niezdrowe. Tak, bo jeże nie wytwarzają laktazy z tego, co wyczytałem, czyli po prostu nie są w stanie strawić tego mleka. Tak, tak. Często, szczególnie u młodych osobników, bo ludzie znajdują, teraz jeszcze nie, ale za tydzień, dwa pojawią się pierwsze malutkie jeżyki tegoroczne. Często znajdowane są, niestety, mamy nieżywe i ludzie starają się pomóc tym małym jeżom. Pierwsze to robią, dają krowie mleko, a to prowadzi do natychmiastowego stanu zapalnego w jelitach i do, do śmierci niestety. No bo jeśli jest biegunka, to jeszcze bardziej się takie zwierzę odwodnie. Tak, odwodnie, ale to są nawet takie ciężkie zapalenia bakteryjne małych jeży to jest zupełnie zabójcze. Jeśli dużo jest w dobrej kondycji, napije się mleka, no to zostanie biegunki, jest deszczowy jest okres, jakiś nic wielkiego się nie stanie, załóżmy. Ale te małe jeżyki, świeżo urodzone, no to nie mają szans przeżycia właściwie po takiej diecie. A jeśli ktoś ma w ogródku na przykład oczko wodne albo jakiś dołek z wodą, to jeszcze może wejść tej wody poszukać, tylko musi jeszcze umieć z tego miejsca wyjść. Tak, powinniśmy mieć te oczka wodne, bo no, nie powinno być stromych brzegów. A jeśli są strome, no to wstawić jakąś deskę, po której zwierzę mogłoby się, może się wydostać jakąś drabinkę, cokolwiek, na czym może się oprzeć. Często też <śmiech> dzwonią do nas ludzie i są przywożone zwierzęta, które utknęły w jakichś oczkach wodnych, pływały, są <śmiech> bardzo wyziębione o ile, i też jest jej bardzo trudno uratować. No i, o ile to trwa długo, ten pobyt w zimnej wodzie, no bo już potrafi pływać. Ale to zwierzę jest często już bardzo osłabione i wyziębione i też bardzo trudno je uratować. A można jakoś jeża dokarmić? Powinno się to robić w ogóle? <słuch> tak. To praktycznie to nie jest z reguły potrzebne poza takim okresem, kiedy można by to robić na przykład późną jesienią kiedy jeże potrzebują, robią masę przed e, hibernacją a ewentualnie teraz w czasie takiej bardzo silnej suszy, kiedy właściwie nie ma naturalnego pokarmu za wiele owadów w ziemi no to można wystawić poza wodą jakąś dobrej jakości trochę karmy dla kotów załóżmy, to na pewno jeżowi nie zaszkodzi, a też może uratować życie, bo poza wodą on musi jeść przecież no ale ta woda jest rzeczywiście najważniejsza, dlatego wystawmy jeżom i innym małym ssakom miseczkę z wodą, to jeże nam się odwdzięczą. Na przykład potrafią w ogrodach jakieś szkodniki nam wyjadać, więc się potrafią też odwdzięczyć za to. No jeż. tak, jeż zjada na dobę dorosły około 100 gramów owadów w ciągu jednej doby. Warto więc z jeżami zaprzyjaźnić. Oktawian Szwed, środka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jeżurkowo, to jest blisko Warszawy, około 10 km na północ od stolicy. Bardzo dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Proszę bardzo. Do widzenia. To jest Ekspres 1. Cause do godziny 18.00 nam zostało. O gospodarce teraz będzie. Ekspres Gospodarczy. I przenosimy się do Katowic na kończący się już dziś Europejski Kongres Gospodarczy. Tam jest Justyna Golonko Od trzech dni relacjonuje dla nas najważniejsze wydarzenia i mówi o tematach, o których w Katowicach się dyskutuje. Dzień dobry Justyna. Dzień dobry. Z kolejnego, ostatniego już dnia kongresu z EKG Europejski Kongres Gospodarczy właśnie się kończy. No i my go dziś podsumujemy. Porozmawiamy o tym, co się tutaj działo, a działo się, tak jak mówiłam przez te trzy dni, naprawdę dużo. Naszym gościem jest Andrzej Zabigliński, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, witam słuchaczy. Panie prezesie, tu na kongresie i na otwarciu, ale też właściwie w czasie wielu paneli padło takie określenie, że Katowice są dziś gospodarczym sercem naszego kraju. Ale tak naprawdę to nie tylko dziś, bo Katowice to jeden z najsilniejszych ośrodków gospodarczych w Polsce. No i to widać w danych. Oczywiście jeżeli przejrzymy różne statystyki dotyczące wszystkich województw w Polsce, to rzeczywiście całkiem dobrze te nasze dane wyglądają, łącznie z tym, że rzeczywiście jest tutaj już bardzo nieduża stopa bezrobocia. Ja miałem przyjemność towarzyszyć tej całej transformacji przez całe 30 lat w specjalnej strefie ekonomicznej. Stąd pamiętam zachowania z końcówki lat 90. i zachowania te, które są teraz. Mówimy o tym, że Katowice zmieniają się na naszych oczach i tu też nieraz właśnie padało to zdanie o tym, że mamy takie przejście od węgla do tego innowacyjnego przemysłu. A jak pan to widzi? Ja myślę, że tak jest. Nawet bym powiedział, że wiele wskaźników na to wskazuje, Albo wiem, ja pamiętam początek życia strefy ekonomicznej, kiedy zaczynała dominować branża automotiv. Wtedy jak gdyby znowu otwarło się drobny larum, że tak powiem. No, jeden monopol zamienia się na drugi, bo prawda, górnictwo idzie do zamknięcia powoli, ale zniknie a otwieracie nowy monopol automotive, automotive, automotive. I dziś, gdybym na to popatrzył, to bym powiedział, że to było i tak bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie z branży automotive są zdecydowanie już bardziej mobilni i edukowani. Oni szybciej znajdują nowe miejsca pracy. Popatrzmy, ile co trochę słyszeliśmy, jak w ostatnich czasie wiele koncernów Nonstop stop zwalnia, zwalnia, zwalnia. Czy my z tego powodu widzimy jakiś boom niezadowolenia? Otóż ci ludzie są rozwiązani schwytywani przez inne branże, ale w tych swoich zawodach, czyli ta elastyczność się tu bezwzględnie sprawdziła. To jeśli chodzi o te obszary inwestycyjne, to co się zmieniło w ostatnim czasie? Jakie są tendencje, trendy? To słowo się tutaj też pojawia. Potężnie wyrasta nam wiele z branży medycznej, potężnie wyrasta nam branża AI, to jest naturalne, ale też zgodnie z ostatnimi krajowymi wytycznymi idzie dynamicznie transformacja energetyczna i oczywiście przeniemy z obronny przemysł, Zbrojeniowy. To są takie nowości, które się w ostatnim rynku bardzo dynamicznie pojawiły. Mówi się nawet e, o tym, że ten przemysł obronny w tej sytuacji geopolitycznej, on mógłby być takim motorem naszej gospodarki kolejnym. Bo tak jest na świecie. Zawsze wszystkie największe innowacje najpierw ma wojsko, potem dopiero mówi: można to już dać cywilom. No Chociaż tak by było internet. Z no internet, GPS, -y, etc. Te wszystkie lokalizacje. To przecież pierwsze miały armie i one dopiero Potem uznały, że będą w swoich niezależnych systemach, a to można społeczności lokalnej dać do praktycznego użytkowania. I to się sprawdziło. Europejski Kongres Gospodarczy można powiedzieć, że już jest za nami. Setki spotkań, setki paneli, debat. Takie ogromne wydarzenie gospodarcze. Mówi się o tym, że ono nie ma takiego realnego przełożenia na gospodarkę, ale z drugiej strony, jak tu jesteśmy, jak widzimy, ile tu jest tych rozmów, tutaj planowane są kolejne umowy biznesowe, które pewnie niebawem będą Podpisane. Tak to się dzieje. Proszę pamiętać, że każdy tego typu kongres, a ten szczególnie, ma tą tak zwaną warstwę, której nie widać. Czyli ja sam bardzo często z tego korzystam, że na wiele spotkań umawiam się w trakcie kongresu, albowiem to strasznie przyspiesza mój kalendarz. Bo Rozmowy kuluarowe dokładnie z jednej kawy na drugą herbatę, ale po prostu można się z wieloma spotykać, bo my jesteśmy tu w różnych miejscach, mówiąc my, mam na myśli prezesów różnych firm i tak dalej i kiedy pojawia się temat, to jest tylko takie hasło, a pan na kongresie będzie tak, no to proszę, to i już w kalendarz i, i blokujemy i wtedy to jest ta tak zwana nieformalistyka przyspieszeń kalendarzowych, w których można tematy załatwiać. Dużo miał pan takich spotkań? Będą nowe umowy? O, dzisiaj od rana, oczywiście że tak rozmowy się toczą. Szczególnie muszę powiedzieć, że pojawia się nam nowa branża. To jest nieodzowne, ale to jest branża data center. My już jesteśmy po pewnych postępowaniach. My już przygotowujemy się do kolejnych i widać, że Śląsk ma tą swoją atrakcyjność i widać tak naprawdę z mojego punktu, że takie tereny pogórnicze to jest maksymalnie dobry strzał na takie data center, bo kiedyś każda kopalnia musiała mieć dwa krajowe niezależne systemy zasilania energetycznego. A data center połyka dziesiątki megawatów. Andrzej Zabiegliński, wiceprezes katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej był naszym gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. A rozmawiała w Katowicach Justyna Golonko. Jedynka. To jest radio. Ekspres Jedynki się kończy. Michał Strzałkowski bardzo Państwu dziękuję za uwagę, ale po osiemnastej coś specjalnego. Gwiazdozbiór Jedynki to takie kolejne urodzinowe wydanie tego gwiazdozbioru. Będą piosenki naszego radia. Już zapraszam: Martyna Podorska, Paweł Sztąpkę się tu pojawią. I mnóstwo muzyki. I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 Wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamem kości. Molekinosteo nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekinosteo nosteo Nie daj się złamać. Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Codziennie setki zgłoszeń w sprawie kryptoafery. Szef upadł.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 Emilia Klaszczewska zapraszam. Niestety bardzo poważna sytuacja na drogach jest praktycznie w całej Polsce. Na pewno najbardziej oblężona jest południowa obwodnica Krakowa od węzła w Balicach po same Swoszowice. Zator jest wyjątkowo gęsty na nitce przed węzłem Kraków południa, a to jadąc w stronę Katowic. Niemniej ruch po drugiej stronie wcale nie jest lepszy. a cztery wyjeżdżając z Katowic najlepiej omijać. Chodzi o węzeł Brzęczkowice, tam prawie czterokilometrowy korek, więc kierowcy muszą sporo poczekać, jeśli chcą przedostać się do Krakowa. Zdarzenie drogowe jest także na S8 w Warszawie. Korek jest zarówno w stronę Marek Białego Stoku, ale przewężona jest także nitka prowadząca do łodzi, a także Toruń, czyli autostrada A1, węzeł Toruń Południe dokładniej, w kierunku Grudziądza jadąc. Tam ustawia się coraz więcej samochodów. Tak samo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że na autostradzie A4 odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Kącka na 135 kilometrze jest kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Natomiast już z tych mniejszych tras droga krajowa numer 63 odcinek Łuków, Radzeń Podlaski w pobliżu miejscowości Gołąbki na 308 kilometrze zderzył się samochód osobowy z ciągnikiem rolniczym. Niestety wiadomo już, że jedna osoba została ranna, a droga jest zablokowana. 22 513 11 11 to jest numer do Polskiego Radia Kierowców. Jak zawsze czekamy na głosy od państwa. Przypominam numer telefonu 22 513 11 11.